Je revoyais sous le de Paris, de de gentils mais c'est fait. Witam Was wszystkich, jak w każdy piątek, o godzinie 9 w podcaście Kapok, Jak określił to mój kolega Jarek. Jest to najlepszy podcast w Polsce, przynajmniej według oceny widzów i jury Europejskiej Nagrody Podcastowej. Przepraszam za y, taką tutaj chwilową bucówę z mojej strony, ale uważam, że y, czasem samemu siebie też należy docenić. Dzisiaj jest ze mną Łukasz. Łukasz jest postacią o tyle z jednej strony ciekawą, a z drugiej tragiczną, że pracuje w telewizji. Należy do tej wąskiej, bardzo wyspecjalizowanej i specyficznej, jakby nie było, grupy osób, która daje ludziom igrzyska. Powiedz mi, jak to jest? Nie dajesz ludziom chleba, ale dajesz im igrzyska. W dzisiejszym multimedialnym świecie jest to rola, no niemalże równa Bogom. No, nie, nie uważam, żeby była równa Bogom, niemniej zajęcie jest fascynujące, bardzo miłe, chociaż przyznać trzeba, że mocno stresujące, ale nie ma co ukrywać, że fajnie jest mieć świadomość tego, że każdy twój błąd ogląda kilkaset tysięcy ludzi i siedząc przed ekranem swojego telewizora mówią Jezus, tam za debile siedzą. <Ky> Powiedz słuchaczom, co ty tak w ogóle robisz w tej telewizji? Jestem wydawcą emisji, pracuję na emisji i odpowiadam za wszystko, co wychodzi bezpośrednio na obraz telewizora widza odpowiadam za wartość merytoryczną programu oraz za wszelkiego rodzaju niezaplanowane przestrzenie, tak, czyli telewizja jest jednym wielkim konstrukcją elegancko poukładane puzle, Natomiast w przypadku kiedy coś się dzieje, puzzle się sypią i wtedy trzeba podejmować decyzje na bieżąco. Czyli sterować ramówką tak, aby ona miała ręce i nogi. Czyli jesteś czymś w rodzaju takiego kapitana, bo marsz ruta, statku yy, swoją drogą, a to jak faktycznie podróż się układa, czasem swoją drogą. No tak, zdecydowanie. Tutaj warto zaznaczyć, że ja pracuję przy sporcie, co jest jakby najważniejsze. Jest to w Polsce gorący temat. Bardzo gorący. I tutaj... No nie ma co ukrywać, że nie jesteśmy w stanie nic przewidzieć, bo wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe charakteryzują się zmienną czasową. Ona nigdy nie jest stała. Więc... No ale przepraszam. No taki przykładowy mecz piłkarski, coś co rozpala wyobraźnie praktycznie wszystkich Polaków, może z wyjątkiem mnie w ostatnim czasie, ze względu na zbliżające się euro. No taki mecz to zawsze trwa 2 razy 45 plus ewentualnie karne. Tak, mecz piłkarski tak, natomiast tutaj dobrze, że wspomniałaś o takich karnych, te ewentualne karne przesuwają wszystko o pół godziny, co e, likwiduje co, wszystkie założenia ramówkowe no, do końca dnia już, a jeżeli weźmiemy pod uwagę mecz tenisowy albo mecz siatkarski, no to już zupełnie jesteśmy e, z drugiej strony, bo Mecz siatkarski może trwać godzinkę, może trwać dwie, tenisowe może trwać 50 minut, a może trwać, jak już się zdarzyło to parę razy, po 20 godzin. Kiedyś mieliśmy transmisję trzydniową z finału ATP, no i to były niezłe jaja tak naprawdę, bo trzy dni goście grali w tenisa. W jaki sposób w takim razie w przypadku tak... No, najwyraźniej nieprzewidywalnych wydarzeń, szacuje się czas emisyjny, w jaki sposób planuje się ramówkę na dany powiedzmy wieczór sportowy. Ra ramówka jest zaplanowana z góry na ileś dni najczęściej, tak na sztywno zapięta jest na, na tydzień, około tygodnia. W przypadku, kiedy y jakieś wydarzenie Ci się przesuwa, bo może to działać w obie strony, jeżeli coś jest krótkie, E, krótsze w stosunku do tego, co było założone, to moim zadaniem jest wypełnić tą przestrzeń czymś innym, co do, doprowadzi do kolejnej pozycji odpowiedniej godzinie. Tak? Jeżeli coś miało trwać dwie godziny, trwało godzinę, to ja muszę wybrać coś, znaleźć, wymyśleć, wykreować cokolwiek na godzinę, żeby kolejna pozycja weszła o czasie i wszystko jest w porządku. Gorzej, kiedy pozycja jest dłuższa, wtedy następna pozycja ramówkowa jest na siebie, one się na siebie nakładają, no i tu jest już poważny problem, bo trzeba też wziąć pod uwagę widza i kiedy masz świadomość tego, że na mecz piłki ręcznej Polska-Niemcy czeka 3 miliony ludzi, a ty masz mecz siatkówki kobiet, azer, azerki kurcze kurczę z Baku grają na przykład z Turczynkami i ten mecz się przeciąga, a ludzie czekają na mecz Polski z Niemcami w piłkę ręczną, no to siłą rzeczy musisz podjąć jakąś decyzję i wtedy jest bardzo gorąco, no bo teoretycznie powinieneś dokończyć spotkanie, które rozpocząłeś, bo być może akurat trzech azerów w Polsce i rodzina turecka w kebabie sobie ten mecz oglądają, ale z drugiej strony wiesz, że około kilku milionów ludzi czeka na mecz Polska-Niemcy. No i tutaj decyzja leży po twojej stronie, czy na przykład mogę zakończyć wcześniej mecz, nie pokazując końcówki i odwinąć ją za dwie godziny, czy po prostu go dokończę, no i te kilka milionów osób będzie musiało czekać zgodnie z etyką sportu. Pozycja rozpoczęta powinna zostać zakończona. Tak? każdy, Ten jeden widz niestety jest tak samo ważny jak te kilka milionów. On usiadł, chce obejrzeć mecz do końca turecko-azerski. No ale no, to już jest za każdym razem na bieżąco podejmowana decyzja nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie ma wyjść w idealnych, zawsze ktoś ucierpi, no ale taka specyfika pracy jest przy sporcie. To trochę zepsułeś mi pytanie, bo chciałem zapytać, jakie są kryteria w, w takim przypadku podejmowania decyzji, kiedy e, musimy przesunąć ramówkę. No i wiadomo, że e, można powiedzmy, nie wiem, przesunąć wiadomości o 15 minut, no nie da się zrezygnować z filmu ze Stevenem Sygalem, szczególnie na przykład z Cudoziemca kręconego zresztą niedaleko stąd na podłęczu. Natomiast w tej pierwszej sytuacji, która wydaje mi się chyba trudniejsza, bo oprócz decyzji wymusza jeszcze także działanie, co na przykład można robić, kiedy mecz, który teoretycznie przewidziany był na dwie godziny nagle, ni stąd, kończy się po półtorej, czym wypełnia się? No, puszcza się kapitana bombę? Kapitana Bombę z chęcią bym puścił, gdybym mógł, też mógłbym rzucić może i Rokko w Polsce, ale niestety nie mam takich pozycji na serwerach emisyjnych, no muszę posiłkować się sportem. Znaczy co, robi się skrót wydarzeń z dnia, czy na przykład wpuszcza się Jacka Gmocha z flamastrami na wizję? Można wpuścić Jacka Gmocha z flamastrami, to jest zawsze świetnie oglądane, ale... Są takie akurat u mnie w stacji, są takie topowe dyscypliny, którymi się posiłkujemy przy układaniu jakby tej merytorycznej wartości programu naszego. No i bardzo często w przypadku pół godziny, godzinki jest to jednak boks lub jakiekolwiek inne wariactwo związane ze sztukami walki. Też zawsze warto stawiać na polonikę wszelkiego rodzaju, jednak polonika to jest... No tak, ale jeżeli puścić na przykład walkę Andrzeja Gołoty, to musielibyście ich puścić chyba 30, żeby wypełnić półgodzinny lag. No nie, no... No do, dobrze, 45, przepraszam. Jest jedna walka Andrzeja Gołoty z, z Riddickiem Bo, która jest uznawana za jedną z najlepszych walk w historii wagi Ciężkiej i ona trwa godzinę. Dobrze, że jest... zacząłeś od stwierdzenia, jest jedna walka. <grym>, tak, no, nie było ich dużo, chociaż Andrzeja zawsze bronię, bo tu wszedłeś na temat, Andrzeja go zawsze bronię, no to jest najlepszy technicznie bokser wadze ciężkiej, jaki kiedykolwiek istniał, przynajmniej po tej stronie oceanu. Ja... Absolutnie nie jestem znawcą boksu i nie chciałbym polemizować ze stwierdzeniem, że jest on technicznie dobry. Natomiast y, y, gdybyśmy mieli porównać boks do poezji, to walki Andrzeja Gołoty myślę, że należałoby porównać do japońskiego haiku. <todgłosy> tak, to zdecydowanie. No Andrzej nie jest naszą mocną stroną, nie ma co ukrywać, że w, w, kiedy siada 10 milionów osób, czy pie nawet 5 milionów i... E, liczysz na dobrą oglądalność, a po pięciu minutach w zasadzie już dziękujesz i się żegnasz. No nie jest to, nie jest to nasz as e, eksportowy na pewno. No, wiesz, trzeba być dynamicznym, po prostu. Decyzje podejmować dynamicznie. Wszystko ma swój czas. Kiedy jest jakiś okres, na przykład, jakich, jakichś mistrzostw, na przykład w siatkówce, gdzie grają Polacy, to taka przestrzeń może być bardzo dobrze wypełniona, nie wiem jednym setem z siatkówki, półgodzinnym, ostatnim, gdzie grali Polacy i y, bujnie rozwalili y, na przykład Rosjan, co zawsze jest świetnie ogląda. Generalnie pojedynki polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie są absolutnym hitem w każdą dyscyplinę. Mają największą oglądalność i naprawdę tego narodu chyba nic tak nie cieszy jak zwycięstwo z Rosjanami albo z Niemcami. Czyli Kozakiewicz wiecznie żywy i zaszłości historyczne również gdzieś tam cały czas są w cenie. W cenie, w cenie, zdecydowanie. Y Biorąc pod uwagę to, że no my jesteśmy jednak narodem sportowym z doskoku, trafia się raz na jakiś czas mały,ż nagle wszyscy oglądają skoki, wyjeżdżamy na powiedzmy jakieś mistrzostwa w piłce nożnej, więc wszyscy ten pierwszy mecz oglądają, no bo potem to i tak wiadomo, co Co cieszy się takim powiedzmy ponadczasowym, że tak powiem, zainteresowaniem widzów, co jest takim evergreenem sportowym, jeśli chodzi o telewizję? No, w tym kraju rządziła, rządzi, rządzić pewnie, jeszcze długo będzie piłka nożna. Ale wiesz, nie wiem, czy znasz taki dowcip, kiedy mały jasią mówi do ty, tato, tato, powiedz jak to jest, że jak Polacy wygrywają w piłkę, to zawsze jest obraz czarno-biały. <głos> tak, coś w tym jest, znaczy bardzo mi się podoba stwierdzenie a propos Polaków na wszelkich mistrzostwach, tam jak... Nie wiem, czy wiesz, zawsze w fazie grupowej są trzy mecze, to trzy mecze Polaków, to mecz otwarcia, o wszystko, mecz o honor. I tak to wygląda, no niestety nie mamy tendencji do awansu i z reguły kończy się to klapą ostatnimi laty, ale e, piłka, piłka, boks. Generalnie e, my jesteśmy fajnym narodem pod tym względem, bo my, e, tak jak powiedziałeś, że małyszomania, no szomania, ale Adam Małysz dla przykład jest jednym z największych sportowców w historii istnienia tej dyscypliny. Więc to też nie jest tak, że my idziemy o w czym pędem za Małyszem, bo on nagle zaczyna wygrywać, tylko to faktycznie jest coś. a e, Kreowanie nowych, nowych dyscyplin sportu w Polsce, gdzie odnosimy, jakby może inaczej, z, widz idzie sukcesem. Jak jest sukces, jest widz. Piłka ręczna, totalnie nieznana dyscyplina w tym kraju, przed laty, znaczy znana, ale w bardzo wąskim zakresie. Od momentu sukcesów w naszej reprezentacji ma świetną oglądalność i jest to naprawdę rewelacyjny sport do pokazywania na żywo. Ma wielką rzeszę fanów i kibiców i idźmy dalej. Być może kiedyś będziemy oglądali rzucanie dzidą czy czajnikami po Oszczepem. Tak, czy, czy oszczepem. Okay, jeżeli jesteśmy w czymś dobrzy, emocje sportowe na tym polegają, że one wiążą się właśnie z, z czymś takim dobrym, fajnym. Ludzie to lubią. Szukajmy, możemy się ścigać na kaloryfarach podskakując. Jeżeli mamy osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, pokazujmy to niech ludzie to oglądają. Na ile emocje sportowe związane są ze samą grą, ze sportem jako takim, a na ile jest to gdzieś tam jednak próba takiego podreperowania no chyba jednak standardowego polskiego ego, gdzie przeciętny mieszkaniec nadwiślańskiego kraju zdaje sobie sprawę z tego, że jest trochę w dupie jeżeli już ma okazję komuś dokopać, no to trzeba tą okazję wyzyskać i w jakiś sposób poczuć wspólnotę tego sukcesu. Tak, no tutaj można by od razu przejść do, do tematu, że faktycznie no, przeciętny Polak jest w dupie, bo... W cudzysłowie, no nie ma co ukrywać. Jesteśmy postrzegani w świecie, że do granicy niemieckiej, niemiecko-polskiej istnieje świat Europa Zachodnia, a później już są tylko ruskie. No i my jesteśmy te ruskie chyba ciągle w oczach ludzi na świecie. Coś ty tym może być, że jakieś frustracje są wyładowywane w przypadku kibicowania, ale ja bym to zostawił. To jest... To jest ciepłe, to jest dobre. Niech, to, niech się ludzie bawią. Sam powiedziałeś na początku, dajmy igrzyska. No igrzyska też były, jakie były. Cezar rzucał, nie wiadomo jakim mięsem, ale rzucał różnorakim. Chrześcijańskim. <śmiech> Chrześcijańskim. Także uważam, że spokojnie. Zostawmy to. Chyba każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Ty jako postać tak światła i znana w świecie dobrze wiesz, że siłą rzeczy no, nie wszyscy jesteśmy jednak w tym kraju w jakiejś totalnej dupie. Powiedz mi, bo zbliża się jedno z największych wydarzeń sportowych aktualnego stulecia, prawdopodobnie jeśli chodzi o sport w Polsce jak do tej pory, największe, być może nie tylko w tym wieku, ale również nawet biorąc pod uwagę sukcesy fortuny Kozakiewicza czy Małysza datujące się jeszcze na wiek XX, to jednak jest to wydarzenie ogromne, mam tu na myśli Euro 2012, gdyby ktoś okazał się na tyle tępym ciołem, żeby się jeszcze nie domyślił, na ile... Różnić się będzie podejście, sposób prezentacji w mediach tego wydarzenia. No wiadomo, oprócz samego takiego górnolotnego nadętego tonu i pompatyczności otaczającej całe to zdarzenie, bo to w końcu u nas wreszcie dali nam <śmiech> i mamy nawet pół autostrady do Berlina. Na ile inna jest mobilizacja w przypadku takich, że tak powiem, regularnych wydarzeń a na ile telewizje, media jako takie szykują się na coś tak dużego, bo jednak będzie to coś u nas, będą to jednak miliony ludzi z zagranicy, którzy przyjadą i będzie trzeba jednak jakoś to zmarketingować. Takie wydarzenie, no to jest troszkę jak tragedia smoleńska, to się trafia raz na 100 lat i trzeba ten temat w mediach, no nie bójmy się tego słowa, maksymalnie wydymać komercyjnie. Tak, tutaj w przypadku takich dużych imprez jak ta, po prostu jest to amunicja do strzelania, wszystkie armaty będą naładowane tylko tym generalnie, trzeba wyssać, to, to, to jest jak kość, trzeba wyssać do końca. W przypadku takich imprez wszystko będzie na drugim planie, Każda ze stacji będzie ciągnęła ile będzie mogła, każdy będzie się opierał na tym. Ja wiem, jak my się zbroimy, wiem, jak się zbroją inne stacje. No, to nie podlega żadnej wątpliwości. To, jest, to, będzie, bardzo, to będzie bardzo duża monosztuka. Euro, euro, jeszcze raz euro. Tym bardziej, że wydaje mi się, że wbrew temu, co wielu ludzi sądzi, że my możemy na tym euro całkiem nieźle wyjść. Ale też możemy na tym dobrze wyjść mentalnie w oczach Europy, bo w zasadzie chyba większość społeczeństwa boi się raczej tego, że przyjedzie tutaj tylu cudzoziemców, że... Czesi mają podobno podstawić dwa specjalne pociągi na dzień z Pragi do Wrocławia, obsługiwane przez nich. Ceskie drogi już zapowiedziały, że będą to salonki, które przewiozą ich reprezentację, która ma podpisany sponsoring z ceskimi drogami, ale będą też specjalne pociągi do Wrocławia na spotkania Czechów właśnie prosto ze stolicy Czech. Więc no, to jest jakiś kop komercyjny również i wydarzenie no, w jakiś tam sposób precedensowe w tym regionie. No, tak Ciężko, ciężko mi to ocenić, bo tutaj też bym to rozpatrywał wszystko indywidualnie, decyzje jakie zapadają akurat w Czechach, ale mi się wydaje tak naprawdę, że wbrew wszystkiemu to euro będzie bardzo fajne, my jesteśmy takim narodem, że będziemy tak gościnni, to nie będzie tak, że dresiarze będą latać i szukać yy, czarnoskórych, yy, rzucać butelkami i będą yy, po prostu robić <grych> jak to zwykle. Myśli, że zwycięży raczej nastawienie z reklamy coli, że teraz zmieniamy się w zapiłką szalejących? To nie chodzi o to, to chodzi <grych> bardziej o to, że e, to będzie dla nich taki, dla tych tempaków. W, w, w, jeżeli mogę ich tak nazwać, a ja ich tak nazwę, bo spora część yy, po prostu taka jest. Oni będą chcieli się jak najlepiej pokazać. Oni będą chcieli być zapamiętani z dobrej strony. Ja wiem mniej więcej, jak to wyglądało, kiedy byłem na yy, na przykład tutaj, tutaj bliżutko w Niemczech na Mistrzostwach Świata i tam było bardzo duże grono Polaków i oni zachowali się rewelacyjnie. Znaczy ten najgorszy sort. Oni zachowali się rewelacyjnie. Normalnie w Polsce tutaj to by była zadyma na zadymie, dużo problemów. No, oni są oczywiście, to są altruiści, bo oni zawsze w Polsce podejdą, zapytają się, czy masz jakiś problem. Także to są dobrzy ludzie w głębi serca, ale tam zachowali się właśnie zupełnie inaczej. To nie co mnie urzekło, bo ja to długo obserwowałem. Może nie pytali, czy masz jakiś problem, bo po prostu nie znali niemieckiego. Nie, nie, nie. Właśnie to, to tak nie jest. To jest naprawdę, to jest taka mentalność takich ludzi o niezbyt dużym ilorazie inteligencji, którzy emocjonalnie podchodzą do wszystkiego, co ich otacza i są Wiesz, w razie czego jestem ja poliglotą, mógłby być. Was für einen problem, hast du. Hast du. I. Ja, ja... Du, hast. <laughs> du hast. Ja to dobrze czuję. Tak mi się wydaje. Te wszystkie dresiki, ci wszyscy chuligani, oni będą chodzić, pomagać, cieszyć się, bo to będzie dla nich radocha. To będzie dla nich coś fajnego. Oni się poczują docenieni. To wszystko wynika z kompleksów, tak naprawdę, że. Chociaż teraz już się ten świat piłki... No, przepraszam, zależy. ale jeśli chodzi o polski sport, no to. Mamy powody do dumy, mamy ludzi, z których możemy robić gdzieś tam powiedzmy niemalże olimpijskich półbogów, ale jeśli chodzi o kompleksy, to mamy co najmniej tyle samo powodów, żeby je mieć. I to są kompleksy, które objawiają się w takim najbardziej widocznym, ostatecznym kształcie w braku sukcesów w danej dziedzinie ale są dużo głębsze, ponieważ, no, bądźmy szczerzy, są spowodowane tym, że sport w Polsce leży i kwiczy na tym najbardziej podstawowym poziomie. Wiesz, no, przykładowy Konstancin, gdzie wbudowano boisko typu orlik, które miało zrobić z młodych ludzi, piłkarzy, z chłopców, z dziewcząt przyszłą kadrę narodową, a trzeba się zapisywać u jakiegoś zastranego ciecia i najbliższy termin jest kurwa za trzy miesiące, no prawie jakbyś próbował dostać się do szpitala, a i tak wtedy akurat nie można zagrać, bo pada deszcz. Tak, to prawda, faktycznie nie jest to najlepiej rozwiązane, wiem o czym mówisz, natomiast tutaj też jeżeli chodzi o, o sport i rekreację u młodych, to wiesz co, jest niestety... No nie wiem, bo <śmiech> młody byłem 20 lat temu. Ty nigdy nie byłeś młody, podobno urodziłeś się, jak miałeś 30 lat. <śmiech> Mam 34. <śmiech> no właśnie... Yy, wiesz co, my, niestety pochłonie dzieci, są, ja pamiętam siebie i w, w multu, my, my na boisku, ale wtedy nie było internetu, każdy miał ZX Spectrum, każdy miał Atari, no pewnie, że można było polatać w Boulder Dash, ale to, jest, to było wszystko, my żyliśmy na boiskach, teraz tego nie ma, bo jednak mass media wciągają te dzieciaki i to z tego wynika, to, to, to nie jest tak, że... Yy, tu jest coś złe ze strony tych boisk, tego ciecia, tylko to jest złe, że nie ma ochoty. To dzieciaki nie mają ochoty. No ale mogą... przepraszam, oglądałem mecz na Stadionie Narodowym, mecz otwierający Stadion Narodowy i była dziecięca eskorta i ponad połowa tej eskorty, tak na oko, to były dziewczęta, więc musi być coś takiego w sporcie, co jednak dzieciaki przyciąga. To nie jest tak, że tam po prostu banda wyszczekanych gówniarzy gdzieś tam z boiska, którzy nic nie potrafią tylko kopać piłkę, tylko jednak był to przekrój przez absolutnie wszystkie warstwy, jak się dobrze spojrzało. Co takiego w sporcie może być, co jest w stanie być atrakcyjniejsze dla dzisiejszych dzieciaków niż spędzanie dzieci ze znajomymi czasu ze znajomymi w sieci. Bo dla nich to jest spędzanie czasu takie samo jak dla ciebie czy dla mnie wspólne wypicie piwa, które powiedzmy dzisiaj z okazji Dnia Świętego Patryka uskuteczniamy. Co takiego jest w sporcie, co jednak do ludzi przemawia bardziej niż taki świat, mediów, multimediów, gdzieś globalnej takiej wioski informatycznej? My, no bo w ogóle bardzo dobrej osobie sobie to pytanie, bo ja poza tym, że kocham sport yy, oglądowo, w cudzysłowie, a jednocześnie sam czynnie staram się uprawiać rekreacyjnie, oczywiście ile wlezie, to też jestem typowym dzieckiem masy mediów. Ja uwielbiam na przykład gry komputerowe, od zawsze to kochałem, to była moja pasja i my, my jak byliśmy mali, to się dzieli, po prostu to był podział się siadało, grało się, rozumiesz, w Mortal Kombat 3 godziny, a potem szło się grać w piłkę albo w koszykówkę, i tu i i były grupki całe po 8, po 10 osób. Wiesz, teraz to jakby nie ma takiego. Nie, ja tego nie potrafię znaleźć w tych dzieciach, nie ma tej mocy, no my to uwielbialiśmy, uwielbialiśmy grać na komputerze, a jednocześnie... Nie mieliśmy alternatywy, nie, nie mieliśmy internetu. Internetu nie mieliśmy, nie mieliśmy internetu, no tutaj poruszenie tematu sieci występuje, no faktycznie nie ukrywam, że... Coś w tym jest, bo kiedy pojawił się internet i zlanowaliśmy do Counter Strike'a wiesz, pięć komputerów na osiedlu, przewieszając kable z dziesięciopiętrowego budynku na czterypiętrowe, <gry> prawie kolega zginął przy tym. No to faktycznie, no jednak wtedy troszkę odeszliśmy od tej rekreacji i w Counter Strike'a graliśmy, ale nie, to po prostu trzeba kochać, nie ma, nie ma innej możliwości, trzeba lubić rywalizację, trzeba lubić ruch, ktoś to musi w tobie zaszczepić, trzeba to rozdzielić, no niestety dzieci teraz od razu są, rozumiesz, dostają bombę w postaci multimediów, tak, jakie są. No. Ciężko z tego wyjść, wiesz, ja też byłem kiedyś, kurczę, u znajomego, takiego dalszego, który kupił swojemu synkowi symulator dojeżdżenia za jakieś bagatelne, w ogóle niebagatelne pieniądze, gdy ja, ja to zobaczyłem, to był kosmos, stary, to był, kurwa, kosmos, on po prostu... To się obracało na wszystkie strony, na podnośnikach hydraulicznych. wybulił za to tyle, co za samochód, na to wszystko jest rzucone, na taką gigantyczną plazmę 52-calową. I ten, ten, ten chłopak, wiesz, od niczego, od początku dostaje coś tak wspaniałego. On ma w dupie wtedy bieganie w tym wypadku. No ale może wspanialsze jest od symulatora jazdy jeżdżenie prawdziwym samochodem. Może on będzie kolejnym Kubicą? Niewykluczone, ale to co podajesz takiemu małemu mózgowi rzutuje na to, jak on będzie się zachowywał, jak on dostaje taką dozę rozrywki w postaci bezruchu, on nie musi biegać, nie widzi w tym przyjemności, bo nawet jej nie poznał, bo od razu dostaje same hity, nie wychodząc z domu, to siłą rzeczy to się samo nie urodzi. Na ile nadchodzące euro mogłoby być takim magnesem, na ile mogłoby być okazją, żeby zaktywizować gdzieś tam dzieciaki. Po małej szomanii były głosy, że ogromnie wzrosło zainteresowanie szkółkami yy, skoczków, prawda, że na małej krokwi nagle jest cała kadra młodzików i pierwszy raz od lat jest komplet. Tak. To jest troszkę kazus, powiedzmy, tańca z gwiazdami, kiedy się okazuje, że skoro byle celebryta może trząść dupą na parkiecie, to nagle w lokalnych szkołach tańca w Pcimiu Dolnym jest komplet na zajęcia na najbliższe pół roku i gdzieś tam ludzie <śmiech> podchodzą, na ile można byłoby spróbować marketingowo wykorzystać taką sytuację i zrobić coś dobrego i wyciągnąć gówniarstwo sprzed ekranu, bo powiedzmy, no, tym jesteś może nastawiony pozytywnie, ja przychylam się bardziej do opcji, o której mówiłeś, czyli trzech polskich meczy, a jednak coś się będzie działo. Na ile można spróbować przekuć w polskich warunkach, w tych zasranych orlikach z cieciem, który mówi, że się nie da, bo deszcz pada na jednak jakąś sportową aktywizację młodzieży. To już od jakiegoś czasu, kiedy pojawiły się dwie nowe dyscypliny w Polsce, które nigdy wcześniej nie były tak bardzo adorowane przez społeczeństwo, odpowiedź jest jedna, sukces. sukcesem idą młodzi, sukcesem idzie chęć uprawiania danej dyscypliny. Kiedyś nikt nie grał w siatkówkę tak mocno, Sukces siatkarzy, siatkarek. Jesteśmy potęgą. Grają dzieci w siatkówkę. W piłkę ręczną nikt nie grał. Jest sukces Polaków. Był. Są w czołówce światowej. Co by nie mówić. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no to na pewno nie może się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że yy, grają kapitalnie. Zaczynają dzieciaki grać w piłkę ręczną. Sukces. To, co powiedział o Małyszu. Sukces. Ale... No Na ile media są gotowe do właśnie, wykreowania takiej właśnie mody. Chciałem to, właśnie chciałem to powiedzieć, że widzę tak jak z tego co ja widzę obserwuję, to wszelkiego rodzaju komercyjne, no, gdyby w Polsce weźmy za, na przykład piłkę nożną, jakby w Polsce pojawiła się szkółka Arsenalu. Szkółka Arsenalu tak nie wiem, czy kojarzysz. Jego klubu z Tak, wiem, grają w piłkę. Tak, grają i gdyby w Polsce pojawiła się szkółka Arsenalu i byłby nabór do szkółki Arsenalu, cokolwiek, tych dzieci byłoby multum tam, multum. No wiesz, to nie mamy tutaj A. kazusa, Jej. to o czymś śpiewał Jej. Martin Lechowicz, o pewnym polskim piłkarzu, co chciał grać dla Polski, ale... Graj, graj za swój niemiecki kraj Ale tak, i Arsenal by to tak zrobił Tak rozpropagował Tak podkolorował i podbajerował Że tych dzieciaków byłoby multum. My niestety w polskich klubach no na, przykład, na przykład piłki No nie mamy czegoś takiego no, Świetna szkółka Legii Pewnie, że tam dzieciaczki biegają Świetnie sobie radzą Ale Lukas z jakiegoś powodu nie gra w polskich barwach Właśnie, z jakiegoś No i to jest chyba to Rozbija to... się tylko o kasę? Hmm. no bądźmy szczerzy tak, wydaje mi się nie, nie, szczerze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie czy to się rozbija o kasę czy to jest brak chęci, czy brak pomysłu może my jesteśmy za mało kreatywni może nie ma gościa w Polsce, który by stwierdził dobra, mam władzę w jakimś, w jakimś aspekcie która która może jakby popchnąć to w dobrym kierunku i skomercjalizować na tyle, żeby porobić coś, co, zdynami co zdynamizuje yy, progres, żeby te dzieciaki właśnie chciały, przyszły, mogły, żeby to było, żeby to było dobrze ubrane, żeby to miało ręce i nogi, A żeby czy, to było logistycznie dobrze rozwiązane. Czy tu nie brakuje jednej z czterech podstawowych zakład biznesu? Po uzyskaniu klienta należy go zachować, skolejkować, w jakiś sposób przekazać. Możemy mieć szkółki, możemy mieć bandę dzieci, które fascynują się sportem i coś chcą robić, ale wchodzi kazus Podolskiego. Przepraszam, no nie mamy ci nic do zaoferowania. Ja... Możesz grać w legi, która przegrywa z kurwa koroną z miejsca, gdzie po prostu piździ jak w Kieleckiem. No, to... Cześć koniu, pozdrawiam. Tak, no nie ma co ukrywać, że tak, no, ale tu ja na, ciągle będę mówił to samo, no, każdy przypadek chyba trzeba rozpatrywać indywidualnie, z drugiej strony na przykład teraz no zobacz, mam, mamy gości, którzy grają we Francji, korzenie francuskie, korzenie niemieckie, Beni czy Berkisa z Francji, czy Benisza z Niemiec, no nie chcą grać dla Polski, ale oczywiście to wynika też z tego, że no, nie dostali się tak łatwo, może by się dostali do reprezentacji tych krajów, w których ligach, ligach grają, ale fakt jest jeden, nie mamy mocy komercyjnej i przerobowej i fajnej logistyki, żeby te dzieciaki jakby pozbierać troszkę też na siłę, bo teraz to wygląda tak, że dzieciak idzie trenować co, jakiegokolwiek dyscyplinę sportu, wtedy kiedy on się w niej zakocha. My nie potrafimy zrobić tego, żeby spróbować te dzieciaki w sporcie rozkochać, czyli tylko te gotowe idą na przemiał, reszta Counter Strike. Czyli brak jest jednak zaplecza, które sprawiłoby, że sport jest atrakcyjny. Tak, według mnie zdecydowanie. Powiedz mi jeszcze tylko na jedno pytanie w takim razie, przedostatnie powiedzmy. Jak to jest, że Polacy tak bardzo kochają piłkę nożną? Nie ma chyba dyscypliny, w której dostajemy w pieprz, w tak paskudnym stylu od tak wielu lat, no i to ten słynny dowcip, który był już dzisiaj przywołany, że kiedy Polacy wygrywają, to zawsze obraz jest czarno-biały. A jednak mówi się o tym sporcie jako o sporcie narodowym, mimo tego, że nie mamy praktycznie żadnych sukcesów, że jesteśmy absolutnym dnem, chyba nawet za RPA, to jednak wszyscy mówią, tak, piłka. Co ci ludzie oglądają, skoro nawet spotkania pierwszej ligi w Polsce wyglądają jak po prostu towarzyskie spotkanie koziej i z drugiego składu ze skrą obory z czwartego składu. No tak, no RPO jest dużo przed nami, dużo, dużo przed nami i pewnie jeszcze długo będzie, wiesz co... To jest sport prosty, który nie wymaga żadnych jakichś reakcja większość Polaków zna się na piłce nożnej są... co nam nie i tak dobrze jak na medycynie i na jak to, na komputerach to jest kwestia tutaj jest kwestia spalonego to jest jedyna zasada której nie rozumie szczególnie damska część a tak piłka nożna jest bardzo prostą grą więc sił. Ja też nie a nie no, jestem nożna. damską częścią no, ale masz takie ładne oczy więc nie, nie rozumiem spalonego <śmiech> <laughs> żona deklaruje, że wyjaśni mi spalony dobrze, trzymam za słowo Tak, nie, i to tak, yy, to jest po prostu prosta dyscyplina, do której nic nie trzeba żeby ją uprawiać, postawisz sobie dwa słupki na dworzu z czegokolwiek, położysz dwa plecaki, owiniesz taśmą klejącą yy, dwa zeszyty i grasz w piłkę, to, to polega na tym a sportem narodowym w Polsce no, piłka jest uznawana, natomiast my mamy chyba jednak siatkę, chyba ta siatkówka w Polsce jest narodowym sportem w tej chwili, chociaż no, to jest kwestia dyskusyjna, co nazwiemy sportem narodowym i gdzie to zapiszemy jakby. No, sportem narodowym chyba jest to, co przynosi sukcesy. Piłka jest najprostsza i to wynika z tego, wiesz, murzynki małe biegają sobie po y, gdzieś, rozumiesz, po, po jakichś tam Savanny. sawannach, po jakiejś sawannie, wiesz, dwie zdechłe krowy po jednej, dwie zdechłe krowy po drugiej, a wymionami grają, no i, no i to jest cała ta prostota tego. No to o, zrobiło się grubo. W takim razie ostatnie już pytanie na dzisiaj, na ten odcinek Kapoka. W związku z tym, że nadchodzi naprawdę wiekopomne wydarzenie piłkarskie i nawet ja, który yy, zawsze byłem lokowany na budzie, jeśli chodzi o grę w podstawówce. Bo, bo byłeś najlepszy. Nie, bo moja drużyna była najlepsza i <śmiech> <śmiech> nigdy piłka do mnie nie dotarła, nie zdarzyło mi się piłki kopnąć przez całą podstawówkę. Powiedz, patrząc tak od strony człowieka związanego z mediami, czego spodziewać się mogą, na co się nastawiać, w jaki sposób organizować sobie, e, powiedzmy, kontakt z piłką, kontakt z takim wydarzeniem dosyć poważnym jak Euro, widzowie w nadchodzących miesiącach generalnie to będzie świetna impreza w tym kraju po raz pierwszy, będzie po prostu tyle ludzi z całego kontynentu będzie, powiem Ci szczerze, będzie rewelacyjnie będzie kolorowo, będą wszyscy będą się wszyscy bawić, cieszyć myślę, że będzie medialny hype? wiesz co on nie będzie miał takiego znaczenia tak naprawdę, bo podczas takich fajnych imprez jak Euro, podczas w ogóle takich fajnych imprez, które kumulują tak dużą ilość ludzi z różnych krajów, najważniejsze dzieje się na zewnątrz i to Ciebie nie będzie dotyczyło, nie będzie to dotyczyło całej reszty. Będzie po prostu wesoło, to jest chyba najważniejsze taki, ta emocja, która będzie temu towarzyszyła. Ja jestem przekonany, że będzie zajebiście po prostu. Przekonany. No cóż, to pozostaje mi tylko życzyć wszystkim, żeby podzielali przekonanie Łukasza. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.